Radio Afera. 98,6 MHz. Poznań Główny. Podróżosfera. Od Boliwii po Filipiny. Przez Madagaskar i Spitsbergen Rowerem, autostopem, pociągiem, a nawet pieszo. Będziemy przemierzać świat w każdą niedzielę o 12.00. 12:10 na naszych zegarach. Ja bardzo uwielbiam tą punktualność, bo zawsze 10 po u nas w studio pojawiają się goście. Dzisiaj Urszula Ziober i Rafał Fliger. Cześć. Cześć. Cześć. Goście nasi biorą udział w sztafecie rowerowej Bike Jamboree. Brzmi dość egzotycznie, bym powiedziała. Najpierw was poproszę, żebyście opowiedzieli coś o sobie, a potem do tej sztafety szybciutko przejedziemy. Mam na imię Ula. Na co dzień w ogóle właściwie nie, nie jestem w żaden sposób związana z rowerami, więc moja wizyta tutaj może być niespodzianką, ponieważ zajmuję się prowadzeniem Stowarzyszenia Zielona Grupa. Pracuję z dziećmi i z młodzieżą, opowiadam im bajki i piszę też te bajki i ilustruję. No proszę, to też będziesz opowiadać bajki o swoim ósmym etapie pewnie. I zapewne <głos> też się zdarzy to. No i pora na Rafała teraz. Cześć. Ja również nie jestem w, w żaden sposób zawodowo związany z rowerami. Rower dla mnie to co najwyżej jeden ze środków transportu. Zawodowo, zawodowo jestem inżynierem do wynajęcia, zajmuję się projektowaniem mebli i urządzeń laboratoryjnych radioafera jest dla mnie szczególnie, szczególnie ciekawe, bo jestem absolwentem tej uczelni bo i techniki no, poznańskiej to, to bardzo miło nam słychać, tak się wetnę yy. super no i postanowiliście wśród waszego normalnego życia wziąć udział w ósmym etapie sztafety rowerowej. ja myślę, że pora na kilka technicznych informacji co to jest w ogóle za projekt jak on wygląda, jakie to jest w ogóle przedsięwzięcie tak, moja przygoda ze sztafetą rowerową właściwie zaczęła się już trochę wcześniej i żeby opowiedzieć o sztafecie dookoła świata też trzeba się trochę cofnąć w czasie, ponieważ dwa lata temu miała miejsce sztafeta rowerowa z Polski do Japonii. Nazywało się to Rowerowe Jambori. Był to taki no, duży już wtedy projekt, który organizowała Fundacja Światowe Jambori oraz Stowarzyszenie Afryka Nowaka. Chodziło o to, aby zareklamować Polskę na takim międzynarodowym zlocie skautów z całego świata, który odbywał się właśnie w Japonii. Dlatego polscy harcerze postanowili pojechać z Polski do Japonii na rowerze i po prostu na to światowe jambory wjechać triumfalnie jako ekipa rowerowa. Chodziło przede wszystkim o to, aby zareklamować Polskę, ponieważ Polska starała się o organizację takiego światowego zlotu również u nas. Miało się to odbywać na Wyspie Sobieszewskiej. No i tak naprawdę projekt, w którym bierzemy udział w tej chwili, czyli Sztafeta dookoła świata, to jest taka, taka druga część tej przygody. Co prawda w tym roku już niestety okazało się, że Polska nie będzie gościła światowego Jamboree, no ale Sztafeta jedzie, także my jedziemy z nią dalej. No właśnie, bierzecie udział w ósmym etapie, czyli jak sama nazwa wskazuje, siedem etapów już yy, już za projektem, bo y, pytanie, czy wy też braliście udział w tych wcześniejszych etapach teraz tej edycji jakby projektu? Y, nie braliśmy udziału, przynajmniej ja nie brałem Ula tak samo. Sztafeta wyruszyła już w maju z Polski z, z, z Gdyni. Y, jedzie już y, kilka miesięcy, my będziemy kolejnym etapem. No i nie zatrzyma się, nie zatrzyma się na naszym etapie, pojedzie dalej przez Rosję, tak jak tutaj Ula mówiła, y, dookoła świata. Całość, całość potrwa dwa lata. Więc jest jeszcze bardzo dużo pracy do zrobienia, nie tylko przed nami na tym ósmym etapie, również na kolejnych etapach. Na które serdecznie zapraszamy kolejnych śmiałków, bo projekt cały czas się buduje i kolejne etapy zapraszają zapraszają osoby, które chciałyby spróbować przygody na takim dość nieszablonowym środku transportu. Nazywałeś osoby, które może być może będą chciały wziąć udział w tym projekcie śmiałkami. Czy, czy wy też się uważacie za śmiałków, za prekursorów takiej sztafety rowerowej? Może ci śmiałkowie to tak trochę na wyrost, natomiast na pewno jest to e, duża przygoda i jeśli e, ktoś tego wcześniej nie próbował, to, to bardzo do tego zachęcam. E, a to, co myślę, że warto podkreślić, to, że ten projekt jest otwarty naprawdę dla wszystkich i e, w radiu oczywiście tego nie widać, natomiast e, ja nie jestem jakimś napakowanym gościem, który codziennie robi 150 km na rowerze. E, tak na Prawdę, gdyby ktoś mnie dwa lata temu y, zapytał o to, czy wezmę udział w czymś takim albo że przejadę kilka tysięcy kilometrów na rowerze w ciągu jednego roku, to bym się po prostu popukała w głowę i powiedziała chyba zwariowałeś, ponieważ moje jeżdżenie na rowerze wcześniej ograniczało się do jeżdżenia po mieście, do pracy i do domu i tak y, co prawda przez cały rok, ale no, tylko na takich dystansach. Natomiast okazało się, że tak naprawdę jestem w stanie przejechać etap, który miał na przykład 1700 kilometrów, później kolejny, który też miał ponad 1000 i szedł przez wysokie góry, e, więc myślę, że każdy jest w stanie to zrobić, bo, bo w rzeczywistości ta największa trudność tkwi w naszej głowie, a nie w mięśniach. Dwa lata temu popukałabyś się w głowę, a teraz jesteś liderką tego ósmego etapu przeobrażenie ogromne. Tak, no, ja lubię sobie stawiać nowe wyzwania i właśnie pierwszym wyzwaniem było to, że, że wzięłam udział w pierwszej sztafecie i najpierw się bardzo bałam, że, że mi się nie powiedzie, że gdzieś mnie tam zostawią za pierwszym zakrętem w górach, ale jednak się udało, całkiem nieźle mi poszło, więc jak wystartowała druga sztafeta, no to właściwie dla mnie nie było takiego pytania, czy wezmę w niej udział, tylko w którym etapie. A ponieważ przeczytałam w takim naszym wewnętrznym wykazie tych poszczególnych etapów, że etap ósmy jest uznany za najprawdopodobniej najtrudniejszy, no to stwierdziłam, że wyżej już będzie ciężko postawić tą poprzeczkę i wybrałam właśnie ten. O technicznych informacjach a propos etapu, o tym dokładnie, o trasie, o tym jak będą wyglądać wasze dni, w sumie miesiące pewnie, tygodnie na pewno, a czy miesiące to zaraz dopytam. A teraz pora na pierwszy utwór, który przygotowaliście, który też nas przeniesie w klimat kierunków, które się udacie już niedługo. Tak, zapraszam Państwa do posłuchania y, piosenki wykonawcy Autaj Kai. to jest y, autajski wykonawca, y, który korzysta, korzysta z zasobów właśnie kultury ludzi Autaju. Y, usłyszymy troszeczkę śpiewu y, gardłowego, który kojarzy się mi przynajmniej bardzo y, z czymś, z czego m.in. słynie Autaj, to znaczy z takiej y, kultury, która pochodzi y, od, od szamaństwa, troszeczkę y, nostalgii, jest to, jest to utwór, który moim zdaniem yy, świetnie nas przeniesie właśnie w klimat, z którym będziemy mieć do czynienia na miejscu. No to mogę powiedzieć, jedziemy. My wracamy do rozmowy o Bike i sztafecie rowerowej dookoła świata. W trakcie jak wy mieliście okazję słuchać gardłowy śpiew ludzi Autaju, my sobie rozmawialiśmy za kulisami, że tak powiem i o to jak się kształtuje ta sztafeta rowerowa w liczbach 35 tysięcy kilometrów, 21 krajów, no... I dwa i pół roku, jak się dobrze doliczyłam, 34 etapy. Wy bierzecie udział w ósmym etapie. Obiecałam, że będziemy rozmawiać o technicznych y, szczegółach i o tym, jak, jak wygląda ten ósmy etap od kuchni. Czyli co? Pierwsza na ruszt idzie trasa. Tak, wyruszamy z Biska, a w zasadzie z lotniska, które obsługuje Bisk, czyli z miejscowości Barnaul. Przez góry, przez góry Autaj i kawałek Mongolii do miejscowości Kopdo. To jest prawie 1300 kilometrów przez pasmo górskie i kawałek mongolskiego stepu. No i mając do dyspozycji te cztery tygodnie z obkładem, musieliśmy rozłożyć to sobie tak, żeby całe zadanie było wykonalne. Mm, moim zadaniem właśnie było ułożenie tej, tej trasy, rozłożenie tego logistycznie na, na, na kolejne dni. No i z tym związane było kilka pytań, no bo y, wiemy, że y, jest to zima, są to góry, y, warunki mogą nie być łatwe, może być I zimno. to nie jest taka zwyczajna zima, to tak. myślę, że warto podkreślić, bo tam są temperatury na przykład do minus 30, czasem minus 40 stopni. No i do tego wiatr, do tego wiatr, który też nie będzie ciepły. Może wiać z przodu, może wiać z tyłu, no zależy jak nam się poszczęści, prawda? No i z racji tego, że są to góry musimy się spodziewać tego, że będziemy, będziemy musieli pokonywać pewne przewyższenia właśnie na rowerze, który będzie również obłożony towarem, ekwipunkiem, który musimy ze sobą zabrać, czyli jedzeniem, namiotami, śpiworami, wszystkim tym, co będzie nam każdego dnia potrzebne. No właśnie, o to też chciałam zapytać, bo jak jedziemy do pracy rowerem, prawda, to sobie pakujemy torbę od laptopa na bagażnik i jedziemy. A wy trochę tego bagażu mimo wszystko musicie wziąć, tak jak wspomniałaś namioty, śpiwór, jedzenie, plus jeszcze pewnie zestaw do naprawiania rowerów. No i też jeszcze dopytam o wyposażenie samorowerów. Czy ono zimowe różni się od, od zwykłego letniego? I będziemy korzystać w czasie całej sztafety z tych samych rowerów. Są to rowery MTB. Na zimowe etapy te rowery nie będą jakoś szczególnie zmieniane. Nie będą, będą, tak jak mówiłem, te same rowery. My jako etap tutaj zimowy założymy specjalne opony niemieckiej marki, które sprawdzają się lepiej niż zwykłe takie opony w takim terenie mieszanym między śniegiem a asfaltem, na który liczymy troszeczkę. Aczkolwiek zdjęcia satelitarne pokazują, że to może, mogą być takie dosyć płonne nadzieje, jeśli chodzi no właśnie, o ten bo, bo wy tam wcześniej nie byliście, trasy musieliście jakoś zaplanować, więc co, drogami czy gdzieś e, szlakami, które właśnie nie są z utwardzonej nawierzchni też będziecie jechać? To znaczy tak naprawdę to tam nie ma jakiegoś wielkiego wyboru, dlatego że na tym odcinku między Rosją a Mongolią jest właściwie jedna taka podstawowa droga tranzytowa, która... Mm, dochodzi do przejścia granicznego. Natomiast e, później w Mongolii to w ogóle zaczyna się e, zabawa, dlatego że to prawda zdjęcia satelitarne pokazują e, wyznaczoną drogę, natomiast nie widać jej po prostu fizycznie na, na tych zdjęciach. Tak, Google, Google Mapa, Google Earth znajduje raptem taki odcinek kilku, kilometrowy asfaltu, a cała reszta no to jest po prostu goły step, że tak powiem. Czyli co, je, chcecie powiedzieć teraz właśnie nieoficjalnie, że jedziecie w nieznane i nie wiecie czego się spodziewać do końca? Tak, troszeczkę się to, to yy, zgadza. Yy, próbowaliśmy tutaj yy, odkryć, od, odkryć sobie troszeczkę, pozyskując jakieś mapy. Niestety nie udało nam się, yy, zarówno z rosyjskich źródeł, jak i z polskich źródeł, nie udało nam się znaleźć yy, żadnych map. To było też szczególnie istotne przy ustalaniu trasy. To znaczy może nie tak, żeby żadnych, żeby sobie słuchacze nie pomyśleli, że to jest jakaś biała plama na mapie totalna, to aż tak to nie jest. Natomiast nie, nie, nie znaleźliśmy żadnych map na tyle dokładnych, które nam byłyby po prostu pomocne i stąd Opewniej korzystaliśmy z, ze zdjęć satelitarnych po prostu. Mhm. Powiedziałeś, Rafał, że ty planowałeś trasę. E, dziennie ile kilometrów przewidziałeś dla całej drużyny? Jak to w ogóle wygląda? O której... Mm, teoretycznie, tak, będziecie startować, o której kończyć i rozbijać namioty. Założyliśmy, założyliśmy średnią arytmetyczną około 50-60 km na dzień. Rzeczą oczywistą jest, że w niektóre dni podjazdy będą zdecydowanie bardziej strome i ten odcinek będzie skrócony, a w innych dniach będzie trzeba to przedłużyć. No, tyle wynika ze średniej. Trzeba wziąć też pod uwagę to, że w tym rejonie, w tym czasie możemy liczyć raptem na około 8 godzin dnia światła, prawda? I to też musimy wziąć pod uwagę przy ustalaniu trasy hmm, licząc czy obliczając kolejne etapy yy, robiliśmy to w ten sposób, że analizując zdjęcia z Google Mapy yy, sprawdzaliśmy mniej więcej miejsca, które nadawałyby się na, na schronienie i, i sprawdzaliśmy względnie też, jeśli była taka możliwość, profil wysokościowy, yy, czyli jakie są wzniesienia i, i jak też w pionie będziemy musieli yy, yy, tutaj jechać. No i w ten sposób ustaliliśmy kolejne potencjalne miejsca na biwak, czy miejsce, gdzie będzie się można yy, schronić. No i tak, yy, i tak yy, każdego dnia jedne dni wyglądały jedne dni będą wyglądać tak, że uda nam się gdzieś tam znaleźć jakąś chacinę, w której będziemy mogli się schronić, ale będą też takie dni gdzie nie możemy nic, na nic innego liczyć, jak tylko i wyłącznie na biwa, gdzieś, gdzieś po środku stepu. Mam nadzieję, że, znajdzie się uda, że, że uda nam się znaleźć takie miejsce, które będzie w miarę osłonięte od, od wiatru, który który no, nie będzie naszym kolegą na tym wyjeździe. Nie będzie Was, was oszczędzał. E, o e, jeszcze szczegółach technicznych tego ósmego etapu, w którym Wy będziecie brać udział, e, jeszcze porozmawiamy. Też zahaczymy o temat, jak to jest być, przygotowywać się do roli lidera takiego etapu. A teraz myślę, że pora na drugi przygotowany przez Was utwór. Również e, dzięki niemu się przeniesiemy e, w kierunku Waszej trasy, mogę tak powiedzieć. To będzie piosenka zespołu Otawa To jest rosyjski zespół, który korzysta z folku rosyjskiego, uzupełniając go nowoczesnymi instrumentami, w tym gitarą. Wszyscy wiemy, że połączenie starego i nowego zawsze daje coś ciekawego, dlatego zapraszam Państwa do posłuchania właśnie tego czegoś nowego. Rowerem dookoła świata. Można? Można. Moi goście dzisiaj przyjechali też do Radia rowerami. Widziałam przez, przez okienko, więc już trenują do ósmego etapu, który będzie miał ponad tysiąc kilometrów. Będziecie jechać przez, przez góry, przez Mongolię i, i Rosję. Obiecałam, że, że zapytamy o rolę lidera, bo, bo Ula jest liderką tego ósmego etapu. Masz pod sobą grupę czterech osób. Ja bym chciała zapytać, jak wygląda twoja rola teraz i czego się spodziewasz jakby w trakcie? Za co będziesz odpowiadać? To znaczy tak, może przede wszystkim to tak nie najlepiej brzmi, że mam pod sobą kogokolwiek, ponieważ ja to traktuję trochę inaczej. Dla mnie stanowimy po prostu jeden zespół i wszyscy jesteśmy tam na równych zasadach. Moje zadanie polega na tym, żeby wszystko spiąć w całość. Ja jestem trochę takim łącznikiem między powiedzmy organizatorami a uczestnikami mojego etapu. Pewne rzeczy muszę dogrywać na Natomiast e, to nie jest tak, że ja przygotowuję to sama, dlatego że e, na, przynajmniej w, w, na naszym etapie wygląda to w ten sposób, że każdy po prostu ma jakieś swoje zadanie, ponieważ e, no, logistyki i tego typu rzeczy jest tutaj naprawdę sporo do ogarnięcia i jednej osobie byłoby na pewno trudno to wszystko e, zrobić. Dlatego każdy jest odpowiedzialny za jakiś inny fragment. E, plus właśnie jakieś kontakty z, ze sponsorami, ale też na przykład y, takie rzeczy typowo organizacyjne, że na przykład trzeba właśnie sprawdzić, y, jaki sprzęt, od kogo odebrać i tak dalej, ponieważ to jest sztafeta, y, rowery oczywiście są cały czas w trasie, ale też na różnych etapach jest różna liczba tych rowerów, czasami trzeba jakieś dowieść, czasami trzeba jakieś przywieźć, y, trzeba wymienić y, poszczególne części, trzeba, y, mamy też wspólne na przykład e, śpiwory, więc trzeba je przygotować też do drogi i odebrać z, z odpowiedniego miejsca. Trzeba e, zająć się zamówieniem e, Ciuchów, ponieważ no, musimy być bardzo dobrze pod tym względem przygotowani na, na bardzo niskie temperatury. No więc ja jestem takim centrum logistycznym troszkę. No właśnie, to jest sztafeta rowerowa. Ja też o to chciałam zapytać, co będziecie sobie przekazywać. No i już mamy pierwszy punkt odwołania, że przekazywane są rowery, czyli każdy rower przejedzie tą trasę 35 tysięcy kilometrów, czyli dookoła świata, ale z różnymi przewodnikami, kierowcami na sobie, tak? Tak, Dokładnie, rowery jad jadą całą drogę, e, zmieniają się tylko ludzie na siodełkach e, i założenie sztafety jest takie, że każdy etap spotyka się z kolejnym i następuje właśnie taki uroczysty moment e, i przekazania rowerów, ale też przekazania naszej e, niezwykłej pałeczki sztafetowej, którą jest olbrzymia mapa świata z zaznaczoną naszą trasą, ale na tej mapie też e, pojawiają się wpisy Ludzi z różnych krajów, którzy na przykład po drodze poszczególnym etapom w różnych sprawach pomagali. Wow, ja, ja tylko zapytam, kto na końcu tą mapę zgarnie, bo myślę, że, że to jest taka perełeczka całego tego, całej tej sztafety rowerowej. Tak, ja mam nadzieję, że tą pałeczkę będziemy mieli jeszcze okazję pokazywać. Jedna już taka powstała właśnie z tej sztafety z Polski do Japonii i jest naprawdę imponująca. Także ta, ta będzie jeszcze ciekawsza. Rafał, teraz pytanie do Ciebie, wprost do Ciebie, mhm. bo do wyboru jest dużo etapów. Ula już zdradziła, że ten wydaje się najtrudniejszy, wysoko sobie stawia poprzeczkę. A Ty dlaczego zdecydowałeś się akurat na ten? No, w zasadzie trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Może zakryję się troszeczkę historią. Miałem okazję być jakiś czas temu na stacji polarnej, z racji pracy, którą wykonuję i też przygody, która mnie tam zawiodła. I starsi koledzy nabijali się, że jak już raz się zachoruje na, na chorobę polarną, no to nie ma już odwrotu. Co prawda Autaj to nie, jest, to, to nie jest zakołem podbiegunowym, no ale warunki są, nazwijmy to, polarne i, i po prostu jak usłyszałem, że taki etap jest i, i trzeba go obsadzić, to zdecydowałem się od razu i pozostaje mi tylko liczyć na to, że skutki oboczne choroby polarnej nie, nie będą niosły ze sobą strat w ludzi i sprzęcie. Wyjaśnimy, ta choroba polarna to po prostu miłość do północnych regionów, czy faktyczne zachorowanie organizmu? Myślę, że to jest bardziej na pogręciu psychicznym. Jest to właśnie takie, yy, jak raz się doświadczy właśnie te, tego, tej, yy, nazwijmy to, niekoniecznie tylko mrozu, prawda, ale yy, tej przestrzeni, która, która jest związana właśnie w, yy, z warunkami polarnymi. Yy, troszeczkę może yy, takiej samotności, ale nie zawsze samotności, bo zawsze się jest w jakimś zespole, ale yy, ta, ta, nazwijmy to, nostalgia i niedostępność różnych środków i przestrzeń, która jest z tym związana, no może mo może zachorować i wypalić takie piętno w człowieku, które zostaje na bardzo długo. I chce się więcej tej przestrzeni cały czas. Dokładnie, dokładnie. Ach, też się rozpłynęłam, już sobie w swojej głowie wyobraziłam taką ogromną pustkę, jak dookoła nic nie ma, tylko w waszym przypadku rower, e, sakwy e, z tyłu, no właśnie ile kilogramów tego bagażu, bo wy wszystko wozicie ze sobą, nie wracacie do miejsca A, tylko poruszacie się A, B, B, C i tak dalej. Tak, dokładnie i o, oczywiście nie mamy żadnego dodatkowego wsparcia, nie jedzie za nami żaden samochód, który wiezie nam na przykład części do naprawy roweru, wszystko musimy mieć ze sobą, musimy być też przygotowani właśnie na to, że sami będziemy te rowery naprawiać w różnych warunkach, niekoniecznie y, takich, że, że będzie można pójść do jakiegoś serwisu surowerowego. No i wszystko musimy mieć ze sobą. W przypadku naszego etapu bardzo ważną sprawą będzie na przykład jedzenie, ponieważ my nie jesteśmy do końca w stanie ocenić w ilu miejscach będziemy mogli się zatrzymać i skorzystać na przykład z gościny, ludzi, którzy tam mieszkają albo chociażby jakiegoś sklepu czy restauracji, więc dużą część zapasów musimy mieć cały czas ze sobą. Jeszcze też zapytam o Wasze przygotowanie. Z logistycznego punktu widzenia już w miarę to przedstawiliśmy, ale czy nie wiem, zapoznajecie się, czytacie informacje o, o kraju, do, do którego jedziecie, czy jakoś językowo się dodatkowo e, przygotowujecie? Albo być może macie już kontakt z kimś, kto, kto mieszka tam. Przecież teraz świat stoi otworem, więc to, to nie jest trudne z kimś się skontaktować. Tak, dokładnie. E, oczywiście staramy się jak najwięcej dowiedzieć o miejscu, do którego jedziemy. E, część z nas y, mówi chociaż trochę po rosyjsku, więc myślę, że to też nam wiele rzeczy ułatwi. Y, staraliśmy się tak, że i to nie tylko nasz etap, ale także i wcześniejsze i późniejsze staramy się nawiązywać kontakty na przykład z Polonią, która mieszka w tamtych rejonach y, i chociażby właśnie w Barnaul, czyli tam, gdzie zatrzymamy się, y, tam, gdzie zaczynamy, y, najprawdopodobniej spotkamy się też z Polonią. Tak jest w czasie długiej podróży. Ja przynajmniej tak mam, że jak już planuję 7 dni w górach, to po trzech dniach no, muszę odpocząć jeden dzień. Czy, czy rafał, logistycznie w trasie też macie zaplanowane jakieś takie dni przerwy na regenerację organizmu? No bo nie czarujmy się, to jest stały wysiłek, do, do którego no, w tamtych warunkach też tutaj wam jest się chyba ciężko przygotować. I mamy zaplanowane coś, co można by nazwać dniem tak zwanym restowym. I są to dni po prostu, w których odcinki są krótsze. Ale mamy też kilka takich dni buforowych, że tak powiem, które po prostu możemy wykorzystać i, i pewnie je wykorzystamy w takim momencie, kiedy uznamy, że, że są nam potrzebne, no bo ciężko jest to zaplanować, że akurat będziemy jechać, tak, że trzy dni jedziemy, jeden dzień odpoczywamy, bo może się okazać, że na przykład po dwóch dniach ktoś się rozchoruje i po prostu trzeba się zatrzymać i dać tej osobie odpocząć, bo tak jak mówiłam, jesteśmy zespołem, więc jesteśmy odpowiedzialni wszyscy za siebie. No właśnie, a czy zespół jest równy, bo no, z fizycznego punktu widzenia faceci, mężczyźni są silniejszym tym pierwiastkiem, więc to pytanie... To jest straszny stereotyp. Jak u was są podzielone siły, bo e, dwójkę już znamy, e, a trójka osób moglibyśmy zdradzić? E, nasz etap to dwóch chłopaków i trzy dziewczyny. E, Iśka Marchwica, Magda Sobczak, ja oraz Rafał i Mateusz Trzeciak. Tak, ale tak jak Ula wcześniej wspominała nie jest, to, nie jest to wyczyn jakiś sportowy i każdy ma tutaj szansę. Ja korzystam tutaj z takiego porównania do porannego wstawania. W takiej podróży bardziej jest właśnie tak jak z porannym wstawaniem, kiedy trzeba się odkryć z ciepłego łóżka, z pościeli i po prostu wstać rano, zacząć od kawy i robić swoje i myślę, że na tym wyjeździe z tym rowerem będzie tak samo. Po prostu trzeba robić swoje a czy... sport jest tak jakby troszeczkę w tle. To nie, nie potrzeba tutaj wyczynowców. Czyli chcesz tego. mi powiedzieć, że y, wasz etap będzie się składał z tego, że odpinacie śpiwór w namiocie i po prostu tak jak poznaniacy będą pili poranną kawę, tak wy wsiadacie na rower i jedziecie. To jest wasz normalny dzień. Dokładnie. Zamiast korzystać y, z karty PK i MPK, będziemy po prostu sunąć rowerem do przodu. <śmiech> tak, ja najpierw jeszcze będziemy musieli się ubrać i myślę, że to zajmie też trochę czasu. Dla mnie brzmi kosmicznie i mimo wszystko dopatruje się tutaj y, czynu sportowego, a nie porannej kawy, ale to już ocenę zostawiamy słuchaczom. Rafał, myślę, że pora na kolejny utwór. Oddelegowany zostałeś do zapowiedzi. Robisz to super, więc słuchamy. Tak, wszyscy wiemy, wszyscy wiemy z portali społecznościowych, czy z różnych innych stron internetowych, że Rosja jest dość ciekawym krajem, Funkcjonuje, funkcjonuje takie powiedzenie, że Rosja to przede wszystkim stan umysłu i myślę, że tutaj Peternawicz i jego kawałek pod tytułem gitary jest świetną właśnie metaforą tego stanu umysłu. I've never been No i wracamy do, do naszych rowerowych opowieści. Sztafeta rowerowa Bike Jambory. E, u nas w studio Rafał Fliger i Urszula Ziober, przypominam, albo e, mówię tym, którzy dopiero włączyli e, nasze, no swoje radioodbiorniki, ach zakręcona dzisiaj jestem. No właśnie, ten etap 1100 kilometrów. Wywozicie bagaż ze sobą. Wróćmy chwilowo do tych technicznych informacji. Mówicie, że musicie zabrać ze sobą jedzenie, bo nie wiadomo jak będzie na trasie. Jedziecie przez góry, więc też ciężko jest... E, rozpoznać jakieś wioski, do, ludzi y, dobrych serc, którzy was ugoszczą w domach, na co liczycie. Jak będziecie przygotowywać jedzenie? Butle y, gazowe bo ciepły posiłek, no mimo wszystko w mrozie chyba trzeba zjeść. Tak, częściowo będzie to żywność liofilizowana, czyli taki magiczny, magiczny wynalazek, który pozwala po prostu zalać takie danie gorącą wodą i po chwili mamy pyszny obiad. E, mamy też kuchenki tak zwane multi-fuel, czyli, że mo mogą być i na benzynę, i na inne rodzaje paliw. paliw. Tak, no i te kuchenki, te kuchenki będą podstawą, podstawą w w do, do gotowania, bo przy, przy ich użyciu będziemy też yy, rozmażać yy, śnieg, który będzie nam potrzebny do picia, do robienia herbaty i tak więc w takiej podróży dobra kuchenka jest yy, podstawą. Aczkolwiek liczymy też na to, że właśnie jednak spotkamy jakichś dobrych ludzi po drodze, którzy chociażby poczęstują nas wodą czy może ciepłą herbatą. Ratują butelką, dokładnie. Też mówiliście o rozbijaniu biwaków. Czy jakby miejsca już stricte macie ustalone? Czy tak jak was los zaskoczy, wybieracie, o tutaj jakaś równinka, to możemy się rozbić? Nie, tak naprawdę, tak jak Rafał mówił, mamy wstępnie tą naszą trasę podzieloną na pewne odcinki, ale e, nigdy nie da się tego przewidzieć tak w stu procentach i no, zobaczymy po prostu, co nas będzie czekało na miejscu. Jedzie łącznie pięć osób, ja się tylko zastanawiam, na jakiej podstawie e, dobraliście się w tą grupę? Czy znaliście się wcześniej? Czy to są ludzie, no, źle to zabrzmi, ale z tak zwanego przypadku, czyli chcieli jechać i stworzyliście razem grupę i nie znacie się? To znaczy tak, może ja powiem, jak to wygląda w ogóle w całej sztafecie, ponieważ do sztafety może się zgłosić każdy i to nie jest tak, że trzeba mieć jakieś szczególne znajomości. Natomiast nasz etap jest dosyć specyficzny i no, oczywiście był, była to lista otwarta, natomiast Okazało się, że najprawdopodobniej głównie ze względu na, na warunki, w jakich będziemy jechać, nie było aż tylu chętnych na nasz etap. E i tak naprawdę ja też starałam się poznać wszystkich uczestników, czy potencjalnych uczestników wcześniej, żeby też no, jednak nie jechać z kimś zupełnie obcym, bo, bo jest to, może to być niebezpieczne w takich warunkach. Będziecie spędzać ze sobą 24 godziny na dobę przez miesiąc, ponad miesiąc. Ponad. Co o tym myślicie? Bo to jest grupka jednak pięciu osób i wiele rzeczy może zaskoczyć. Na wiele rzeczy no nie jest się w stanie przygotować. To jest żywy organizm. Pięć żywych organizmów. Dok dokładnie tak jak mówisz. No, y sytuacje mogą nas spotkać różne. Y może się zdarzyć, że będziemy zmęczeni i wyczerpani. Y każdy, każdy z uczestników, każdy, każdy człowiek ma inny charakter. No i na pewno ta podróż, ta przygoda będzie miejscem, w którym zawarte zostaną przyjaźnie, przyjaźnie które scementują się na całe życie. Mam tylko nadzieję, że, że faktycznie tak będzie, bo może być też zupełnie na odwrót, aczkolwiek tutaj te osoby, z którymi jedziemy, miałem już okazję z nimi się spotkać i jestem przekonany, że czeka nas piękna przyjaźń na całe życie super. A ja jeszcze, jeszcze tylko zapytam mm, o to, czy wytrenujecie wcześniej, czy na przykład, nie wiem, bierzecie rower y, i wsiadacie i na przykład, o dzisiaj sobie przejadę 100 kilometrów, tak, tak dla fanu w waszym przypadku, bo przecież to nie jest wyczyn sportowy. Tak, ja przed pierwszą sztafetą właśnie bardzo mocno sobie obiecywałam, że będę trenować. Skończyło się głównie na treningu mentalnym, y, ponieważ no niestety te obowiązki takiego dnia codziennego, praca i tak dalej, a potem jeszcze y, krótki dzień na przykład i zima w Polsce jakoś czy jesień w Polsce jakoś totalnie zniechęcają przynajmniej mnie do takich treningów, więc przyznam się szczerze, że ja nie za wiele trenuję do tego wyjazdu, jeśli chodzi o taki trening fizyczny. Natomiast tak jak mówiliśmy, to te 50 kilometrów dziennie to też nie jest jakiś bardzo długi odcinek do przejechania, więc myślę, że, że każdy nawet bez wielkiego przygotowania sportowego jest w stanie to zrobić, a prawda jest też taka, że te pierwsze trzy dni to jest taki czas na rozpędzenie się na tym rowerze, a potem to po prostu wchodzi w krew i potem to już się tak bardzo nie patrzy na te przejechane kilometry. Uściślimy, że wasz rower będzie ważyć o tak plus minus 100 kg, więc to nie jest 16 kg jak zwykły rower bez bagażu, no ale wasz bagaż będzie stanowił pewnego rodzaju obciążenie dla was. Tak, dosyć duży będzie to bagaż na pewno, chociaż też dosyć sporą część rzeczy myślę będziemy mieli po prostu na sobie żeby się dobrze i ciepło ubrać, natomiast no właśnie i jedzenie, i jakieś e, dodatkowe sprzęty biwakowe, namiot, e, śpiwór, który też musi być gruby, bardzo gruby, e, no to wszystko, wszystko rzeczywiście waży. No część tego bagażu po drodze po prostu zjemy, więc myślę, że pod koniec będzie, będzie już Będzie Ruszacie za, tak patrzę na kalendarz, niecałe trzy tygodnie. Tak, 1 grudnia. 1 grudnia i pojedziecie przez ponad miesiąc, czyli jak dobrze mi kalendarz podpowiada, święta Bożego Narodzenia również spędzicie na siadełku. Tak, więc <gry> kiedy wy tutaj w Poznaniu będziecie siadać do barszczu i y, innych pysznych rzeczy, to pomyślcie sobie o nas ciepło, bo my będziemy pewnie gdzieś właśnie biwakować w jakimś stepie mongolskim. A co na to wasza rodziny? Tak tylko podpytam, bo no, pewnie wesoło im było, jak oznajmiliście mamo, tato, babciu. Dziewczyno, nie będzie mnie na święta, bo sobie jadę bike, jamboree. Moja rodzina już Może was, jeszcze to. nie wiedzą i właśnie się ukazałam. Z kolei moja rodzina na początku z nieco, z nieco bardziej krzywym uśmiechem, teraz już z uśmiechem od ucha do ucha starają się zrozumieć. Na pewno będą was, wam kibicować i my również będziemy. E, teraz powiedzcie jeszcze dwie informacje e, o tym, gdzie można o was szukać informacji, jak też pomóc e, w realizacji e, tego całego projektu, no, żeby doszedł do skutku. E, no i trzecia rzecz jeszcze, bo e, ni niestety czas dobiega końca, ale mam nadzieję, że się wyrobimy. E, jak można się zgłosić? Zachęciliśmy słuchaczy do zgłaszania się do e, kolejnych dwudziestu paru etapów, więc więc słuchamy. Tak naprawdę słowa klucz to jest Bike Jamboree. Można nas znaleźć na stronie bikejambori.pl. można nas znaleźć na Facebooku Bike Jamboree. Tam też można się dowiedzieć wszystkich informacji, jak się zgłosić. Na stronie internetowej będzie po prostu kontakt do osoby, która zajmuje się zgłoszeniami na wszystkie etapy. A na Facebooka można zaglądać cały czas i po pierwsze śledzić etapy, które jadą w tej chwili, zobaczyć sobie, co było wcześniej. E, można tam też znaleźć miejsce, gdzie można wesprzeć nasz etap, ponieważ jeszcze trochę nam zostało zakupów do zrobienia, więc jeśli chcecie się przyczynić do tego, że kupimy sobie jakieś ciepłe majty, to zapraszamy. Ja również zapraszam i odwołuję, przypomnijmy, bike Jamboree. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Urszula Ziober, liderka ósmego etapu, no i uczestnik jeden z pięciu, bo to trzeba zaznaczyć, was jedzie bardzo mało, Rafał Flieger. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. I jeszcze mała dygresja. Mam nadzieję, że e, zasięg internetu tam będzie, więc być może uda nam się do was zadzwonić na żywo e, w którymś odcinku Podróż Sfery, więc słuchajcie uważnie odcinku. Grudniowych, bo mam nadzieję, że, że coś takiego się uda. Podróż o sfera dobiega końca. Realizowali nas dzisiaj Radek Siewierski i Roman Ratajczak. My słyszymy się za tydzień, punktualnie o godzinie 12. Cześć. Radio Afera 98,6 MHz.